E, nagrywa się, nagrywa, więc e, zaczynamy już oficjalnie. E, dzisiaj e, tytułem podsumowania kończącego się roku 2013 spotykamy się, żeby chwilę sobie e, pogadać o tym, jak nam ten rok e, minął z perspektywy graczek i graczy. W ogóle witam e, nowe twarze, bo kilka osób nowo się pojawiło i, i fajnie, że jesteśmy w takim trochę większym gronie. Eee, więc, eee, tak jak już podsumowaliśmy poprzedni rok, eee, rok temu w Agra Akademiku, to zacznę tym samym pytaniem do Was, czyli Waszym zdaniem najważniejsze wydarzenie elektronicznej rozrywki 2013 roku to pierwsze? Premiera, premiera, no, premiera nowych systemów. Czyli nowe konsole, eee, tak? Direka do góry, kto ma nowy system? Tak myślałem. <głosy> <głosy> <głosy> Ale jednak... Ale jednak premierę mieliśmy. Znaczy, dla osób, które słuchają nikt nie podniósł ręki. Tak. To tak. było wiadomo. E, ale mamy nowe systemy. E, może jeszcze nie są tak popularne, nie mamy tyle gier, ile byśmy chcieli, ale to jest w przyszłości. E, w każdym razie jestem bardzo podekscytowany. Cały rok na nie czekałem. Początek roku e, to właśnie były konferencje. Konferencja Sony, trochę później konferencja Microsoftu i długie wyczekiwanie jakie te konsole będą. Trochę szumu, e, trochę złych e, złych wieści z obozu. Microsoftu, które trochę się rozwiały, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Cieszę się z informacji jakie, jakie dochodzą do mnie o nowych konsolach i już niedługo. Już niedługo już będę nie miał swojego go Fingers Dobra. Okay. Jakieś inne propozycje? Premiery Gier? No premiery Gier też. Tak. No ale to, to co, to już taki ten rok był ubogi, że tylko te konsole już? To znaczy to jest według wszystkich myślę na, na najsilniejsze wydarzenie tak naprawdę. Po mm -hmm. no, premiery różnych, różnych tytułów się pojawiają coś jeszcze, Nie wiem. Czyli konsole, tak? Bo no to skoro już rozmawiamy o tych konsolach, to jakie macie wrażenia? już wiemy, że nikt nie ma tutaj konsoli, ale na pewno mieliście do czynienia z jakimiś przekazami medialnymi, tam już oglądaliście wspomniane konferencje, czy tam nie wiem, w prasie coś czytaliście, czy w internecie. Jakie macie przeczucia, odczucia, wrażenia, którymi chcielibyście się podzielić? Ja widziałem z recenzji jednego z w, w, nie będę mówił, kto nam się okaże, że lakowanie to do tej sprawy Ale akurat wtedy wspominałem filmik, gdzie pokazywał funkcję, którą PS3, PS4 mm -hmm. udostępnia w SPS E, czyli możliwość grania w grę, która jest e, na PS4, e, zdalnie przez PS Vita. Mhm. Do gdziekolwiek jesteśmy jesteś podłączeni do WiFi, do internetu? Nie To poprawka proszę. Nie gdziekolwiek. E, miałem przyjemność się testować, tak możemy grać na Vita, tak super się gra, chociaż mały ekranik i Battlefield 4 right, to, to może zbyt małe, zbyt małe cele, ale jeśli jesteśmy w swoim domu, na pewno nie przez Wi-Fi, powiedzmy, manufaktury, czy gdzieś A, na mieście. To jest za jednak za słaby, za słaby transfer. Ale kontynuuj. No, to jest bardzo właśnie, ciekawa funkcja, i myślę, że jedna z lepszych. Oby nie było takiego czegoś jak kopiowanie tego przez inne konsole, z gorszymi lub no, innymi skutkami względem tego, że były znowu te wojny konsol. Ale czego nie? Wojny konsole są bardzo dobre dla nas jako konsumentów. No, Im, tak, im bliżej te konsole są przy sobie, im lepiej sobie Microsoft radzi, tym lepiej dla graczy Sony. Im lepiej sobie Sony radzi, tym lepiej dla graczy z Microsoftu, ponieważ jest konkurencja i te e, firmy starają się walczyć o nas. Dają nam teraz więcej, e, mamy teraz lepszy content, bo gdyby był tylko Sony, to wiecie, no, no, no, no, monopol, tak? Już nie musimy, bo i tak mamy. To jest jest znaczy, ja na przykład uważam, że start konsol był, tak jak start każdej konsoli jest bardzo słaby, tak naprawdę, mhm. na obecną chwilę nie wyszła żadna gra, która chciał, mhm. do której chciałbym kupić Nextgena, nawet nie jest zapowiedziana żadna gra, którą której chciałbym kupić next Gena. może mhm. The Order, 1986, ale Nintendo. to jest, no, no, no. tak, ale to są gry, które są dość daleko jeszcze jednak, odsunięte w przyszłości, i mhm. na obecną chwilę ja nie czuję, większość tytułów startowych to są konwersje z Gena, albo kiepskie gry po prostu, i bądź myśl, że większość konsol miała słabe starty. Nie pamiętam startu konsoli, która miałaby mocny start z dobrym wejściem, więc mhm. myślę, że patrzę z optymizmem w przyszłość, ale na obecną chwilę, mając pc na którym jesteś swobodnie grać, nie czuję żadnej i czytając obie konsole z poprzedniej generacji, nie czuję żadnej konieczności kupowania z genu. Ja Jest już na wiadomości. Tak. Jesteśmy rozkrokiem między jedną a drugą generacją. I widzę taki niezbyt przyjemny trend Zrzucania starych gier na nowej konsole, na przykład nowy Tomb Raider, czy Tomb Raider. Hmm. Gdzie? Mamy tą samą grę w ładniejszej otoczce, nie? To o tym sądzicie. Dla mnie to jest wyciąganie kolejnych złotówek na grę, którą już grałem. No wiesz, no bo nie ma jak nowe konsole, no to czy trzeba to zapełnić tak, jak już ludzie, nie wiem, tam stoją i całą noc w kolejce, żeby później tę swoją pragnioną konsolę zdobyć, a co na znaczy, Coś tam, coś muszą pograć. Tak, no, okazuje się, że jest nowy, trochę stary już, ale nowy jeszcze z Raiders już prawdziwe. Myślę, że to wynika po prostu z tego, że konsole, wiadomo, pokazują się przed tym okresem, który mamy teraz, czyli ten okres przedświąteczny, kiedy mogą stać się potencjalnym prezentem, nie wiem, gwiazdkowym. Czy noworocznym Więc może to też wynika z tego, że Te tytuły jeszcze nie zdążyły wyjść Może ta sytuacja by troszkę inaczej wyglądała gdyby konsole nowej generacji Pojawiły się na początku roku No dobra, a macie już jakieś Nie wiem typy jaką konsolę Wolelibyście wybrać Może Playstation, a może Xbox A może ktoś by się pokusił o Wii U śmiechy do ui do, do... do, też dojdziemy nie dzisiaj nie martwcie się, się można tak. jeszcze jest kilka końców z Biedronki ja też z Biedronki nie no, no ja jestem wierna więc... Polistation Polistation? jak już tam kiedyś zdąży się ja mam pytanie do wszystkich to. jak traktować najnowszy sprzęt od Steam. E, Steam -box. Steam -box. Hmm. Tak, czy to jest konsola, czy to jest kombuzja, czy to jest w ogóle jakiś... To, to, to jest Steambox. <laughs> znaczy 300 znaczy, egzemplarzy zna, zna, zna, w Stanach Zjednoczonych do testowania. Aha. Eee... Ja generalnie bardzo czekam na ten sprzęt. Uważam, że tak jak kupiłem na początku tego roku mocnego pacotera, w którym w końcu mogę pograć i teraz, jeżeli miałbym go w ładnej obudowie, pod telewizorem, tylko do grania, to, to jest coś, na co mi zapłacił pieniądze. Bardzo chętnie. Mhm. Pod względem sprzętu to jest potężny sprzęt, dużo mocniejszy niż tych względów, tak naprawdę i to ma szansę się przyjąć. bardzo ciekawy to jest nowy kontroler, oczywiście, który wygląda na pierwszy rzut fatalnie, ale podobno się sprawdza. Wielu grach, tak to jest sprzęt bardzo rozwodowy, ale na dzień dzisiejszy nie potrafię jeszcze powiedzieć, że to będzie sukces. To jest sprzęt, który mógł popularyzować pc -ty w Europie Zachodniej i w Stanach, gdzie tak naprawdę taka platforma nie istnieje. W tak, ale jeśli będzie to taka natychmiastowość grania jak na konsole. Tak. czyli nie będę musiał przejmować się ustawieniem rodziczości, nie będę musiał prze przejmować się... E, czyli pójdzie tak xami i tak dalej i tak dalej. Ja nie tam się na tym, nie chcę się na tym znać, ja chcę się dobrze bawić i chcę mieć to szybko. I to mi się w PlayStation 3 bardzo podoba, że od włożenia płyty do rozpoczęcia odgrywki minęło mi około... minuty? Nawet nie. I to jest świetne, Ale to się niestety pogorszyło w tej siódmej generacji, bo tak naprawdę moje doświadczenia były takie z PlayStation 3, że, że wkładałem płytkę i najpierw był update jakiegoś systemu, potem up... dociągało się update gry. Zanim w ogóle mogłem cokolwiek pograć, to on parę godzin. I to też było straszne. No. Tak, na Gran Turismo to dwa tygodnie temu. Tak, w zupełności się muszę bo Włączyłem sobie właśnie Gran Turismo 6 I, i czekałem, i czekałem, i czekałem. Natomiast z drugiej strony e, miałem przyjemność taką, że otrzymałem tą najnowszą wersję Injustice które wcześniej grałem na konsoli też i też to wczytywanie było strasznie długie ale Injustice teraz dostałem na PC ta i czas wczytywania jest w ogóle nieporównywalny czekam na załadowanie walki nie wiem, 10-15 sekund maksymalnie i mogę grać natomiast czekać na to Gran Turismo trzeba czekać, czekać czekać ale też to... fajnie, niektóre niektórzy deweloperzy, czy wydawcy bardziej wybrnęli z tego, nie wiem czy grał ktoś w Heavy Rain miał i przy opakowaniu przy pudełku miał orgami do złożenia Właśnie, na no, ten czas, no, gram się, no, instaluje gra, może ułożyć sobie o origami takie jak na ukłacach. To było sobie fajne pomyśleć. tak, tak jednorazowo, nie? No, tak, ja so, wieczoraj. Wieczoraj włączam grę i robię sobie kawę przy herbatach. Ja to tak, kojarzę w Metal Gear 4, jak się grę instalowało, to tej sobie zapala po i pali. To, bo nie to, nie to no, może tak nakłaniało, to no, idź no, sobie na no, nagranie nakłania do palenia, bo tam jak się pali to rzeczywiście życie spada, więc jest to tak. tak bardzo dydaktycznie zrobione. Od pierwszej części. No. E, tak, od pierwszej części. Nie ja Pomagało. tak wyglądało jak To pomagało, dzień, dzień, dzień. Dzień. pomagało przy laserach Na przykład, aby można było użyć Ale meter 24 długo się no. czekało no. Tak, długo czekało, dług. tak samo z Gran Turismo no. 5 I podobno mi się właśnie, nie wiem jak, no. jak Sprawa wygląda w Xbox One Natomiast w PlayStation 4 właśnie ta funkcja play as you download, mhm. czyli właśnie ściągamy podstawową porcję danych, gramy sobie i w tle nam się ściąga reszta, tak? Mhm. Czy nawet przy tej instalacji gier, jak mamy grę, też instalujemy podstawową porcję da danych instalacyjnych, no i reszta się instaluje w tle, jak gramy, tak? No bo teraz, jeżeli mamy 50 GB danych do zainstalowania, no to przy kilku gigabajtach danych na PlayStation 3 i w czasie, jaki się schodził, no to tutaj byśmy czekali czekali więc ja uważam, że to jest ogromny plus i troszeczkę to jest y, tak troszeczkę idzie w kierunku do starszych generacji, że wkładało się tutaj i się po prostu grało e, Około 6 GB e, standardowo na górę nagrać najpierw ściągnąć, żeby z nią zagrać ale tutaj jest jeden wielki minus, mam nadzieję, że rozwiążą z OSS 4 e, nie ma możliwości kolejkowania ściągania czyli jak tam się zacznie ściąga, to się wciąga wszystko naraz i nie możemy ani tego ułożyć w kolejności, ani zapauzować czyli jeśli bierze się parę update'ów, plus, e, plus update konsoli no to musimy jednak czekać, to w Dzięki takim konsolom i tym genialnym rozwiązaniem godzinne czekanie na instalację rozmaitych rzeczy bardzo płynnie rozwija się rynek ich filerów. Zobaczcie, to jest coś takiego. To to jakoś... tak, w tym czasie wyjmujemy na przykład telefon i gramy zupełnie coś Albo I, I tu się pojawia Wita przy PS4, tak. tak. Ale tak, najbardziej. Stan wiekowca mógł mieć jakąś minigierkę do dużego tytułu i w czasie gdy się instruuje, Ale już jest. E, na przykład przy Kikie 14 na nową generację, zanim gra nam się załaduje, mam już mecz, ale chyba tam odgórnie, odgórnie ustawiono Real Barcelona. No sobie pykamy, gra się nam doładuje jedziemy dalej. Ja pamiętam przy instalacji na PC The Sims 2 tak. Była jakaś minierka? Nie quiz to quiz. No, test? Tak, tak, jakiś quiz. Zapozmawiam Tak, tak. tak. No, Troszkę odbiegliśmy od tematu, e, więc ja spróbuję do niego wrócić i e, nie wiem jak odbieracie takie informacje, że na przykład przy nowych konsolach nie będzie sobie można zakląć, bo zostaniemy ukarani, tak? To w Xboxie, będzie no, Tak, to to to... tak, to... tak no, w, to... w Xboxie jeżeli podczas rozgrywki tam nam się wyrwie jakieś brzydkie słowo to zostaniemy to chyba ktoś się zgłosić. Tak, ale mamy magiczną komendę Xbox Stop Listening, która działa. I wtedy jakby przestaje słuchać. No nie wiadomo, kamarowie. czy działa. <grym> nie wiadomo, <grym> Ona nie reaguje. To, to wiesz, to musisz zanim... Za bo tak przekleństwo w to tak spontanicznie, tak? To wtedy za nie powiesz, dobra, stop listening, to już wiesz, czy się przeklinać? Chyba, że to celowo jest tak zrobione. Tak, ale bardziej mnie niepokoi to, że... Ostatnio oglądałem filmik z Killer Instinct w jakiegoś turnieju, gdzie wywaliło graczy którzy walczyli o jedną kasę wywaliło ich do menu konsoli i spytało się czy ta gra jest na pewno oryginalna Mm -hmm. czy to są czy to są popłuczyny DRM-ów, które tak Xbox czy Microsoft wycofuje się z nich? Mm -hmm. Czy to był błąd? Czy to może nie, nie, nie, nie. jest to, niemiła? To, to, to było dokładnie wytłumaczone, tak? gra gr gr gr była kupiona z, z Xbox Live, Tak, czyli nie mieli płyty. Jeżeli masz grę kupioną z Xbox Live na Xbox, to po prostu co 24 godziny jest sprawdzana twoja biblioteka gier. Czy masz oryginalne gry? Nadal tak jest? Myślałem, no, że się tego. Tak. Przy, jest, przy, przy, jeżeli masz płyte, jeżeli masz grę kupioną Fizycznie, to nie Ale jeżeli jest. masz grę, które będą To tak A to nie jest tak przypadkiem, że yy... Na pan macie na którym póki my mam przypisane konto, to tam nie ma tego ograniczenia, czy to wszędzie jest. Znaczy nie wiem, bo ja właśnie, nie wiem, jest nie, tak, jest, nie jestem z tym jest, właścicielem Xboxa, ale, ale w ten sposób była po prostu ta, ta sytuacja była w sieci. Ale to jedna rzecz mnie niepokoi. W takim razie co wtedy, jeśli nie mam dostępu do internetu? Nie powiem. Nie 24 godziny mówczek. Czyli jednak jest DRM. Jest tak ściągany z sieci. Jest straszny. No ale jakby tutaj też trochę e, weszliśmy do tego wątku, o którym chciałem pogadać troszkę, czyli właśnie e, o tym, w jaki sposób. E, nie wiem, właśnie jak się pojawia nowa generacja, to już się zaczynają plotki tak? i jakieś tam przypuszczenia. Czy będzie można używać gier używanych, czy nie wiem, tam będzie konieczny e, bezustanny dostęp do internetu, żeby pograć. I czy waszym zdaniem tego typu informacje podbijają chęć odbiorców, żeby już tutaj już nabyć tą nową generację, czy raczej okładzają entuzjazm. Mówię o różnych plotkach, te które mówią, że coś będzie fajnie i coś będzie źle. Co? Nie wiem, no ja, ja na przykład czekam, żeby się przekonać sobie wszystkim, no, najpierw jak jest plotka, że wiesz, o, to będzie cudowne, albo nie wiem, właśnie be, nie będzie można e, grać bez dostępu do internetu, coś tam, coś tam, to lepiej poczekać chyba w moim przypadku zobacz, jak się nie Nie, no staram się, że nie, bo jednak wiesz, no to konsoli to nie jest kupno, nie wiem, gazety i zanim wolę się zastanowić, tak poczekać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, zanim już nabędę nowy sprzęt. I jak jedno... wszystkim ludzie boją się tych teorii spiskowych, tak naprawdę, to się wydaje. Że, że, że, że, że faktycznie były takie plotki, że, że wszystko ma być włączone niezależnie od Twojej woli i, i wszyscy musieli zweryfikować, czy to tak naprawdę jest, czy można wyłączyć posług internet, czy cokolwiek, żeby pobrać. I, i ludzie się tego boją właśnie, ludzie, ludzie oczekują, że, że faktycznie yy, będą mieli jakąkolwiek prywatność. Jedna rzecz, która mnie osobiście niepokoi to coraz bliższe, albo, albo inaczej, łączenie się single player i multiplayer. Gry, które mm. mogą być stricte singlowe, nagle pojawia się element multi, na który ja nie mam wpływu, na przykład w, w Need for Speedzie, ścigam się w, w swoim, na swojej konsoli, w swoim domu, a nagle pojawia się ktoś, na mojej mapie inny gr żeby gracz Ja go nie chcę. Ja lubię single player. Dlatego lubię single player. Bo mogę sobie grać na swoich zasadach. I, y Ziem, mogę, mogę lamić jak tylko chcę i nikt mi nie będzie na moją matkę wtedy. <grym, <grym, nie lubię jest... <grym>, Ja ważne. Tak, ale jeśli będę miał ja to na siłę wrzucam. tak jak The. No, nie, sorry, nie The Order, ale the Division. Czyli to będzie głównie w multi. Bardziej wróci, tak? A gra pięknie wygląda. Ja, ja, ja czekam na. Nią, ale mimo, że nie, nie będzie ukulki. to multiplayer gdzieś? No właśnie e, Czy nowym Need for Speed Jeszcze tam było parę tufni. Nie wiem czy pamiętacie nie. Takie łączenie się multiplayera z singleplayerem Watch Dogs Na przykład Watch Dogs, tak. tak Ja to pamiętam z Dark Souls tutaj sobie Zaraz po walce z bossem jestem przyjśnił I nagle w świecie się pojawi jak Wykoszony rycerz I ja nie mam co zrobić Nie mam co przy uciekać W Dark Souls to jest element świata tak? To jest świat, w którym To no też tak, tak. do przegrywania Tam akurat działało świetnie są chyba fantastycznie zrobione łączenie single z multi i to była inspiracja dla większości designerów. Zresztą o tym się mówiło od lat o unteniu single z multi. Dariu są jako pierwsza, zrobił to dobrze i od tej pory jestem absolutnie pewien, że w projektowaniu każdej gry będzie taki pomysł, coś takiego zrobić to jest świetny koncept, moim zdaniem przynajmniej Dla mnie A, dobry pomysł na uczenia single multi w Journey, mhm. gdzie nie mieliśmy żadnego kontaktu z drugim graczem, ale jednak no, wiedzieliśmy, że to jest żywy gracz. I e, etap śnieżny, gdzie trzeba było się przytulać do siebie, żeby mieć więcej ciepła i, i energii, no to było mistrzostwo świata To genialne. To był multi, który mogę zaakceptować Nikt o mnie nie mówi. To bardziej... E, w tym przypadku e, multiplayer no w się zmuszał do współpracy ale też pokazywał, że ludzie muszą zacząć e, być właśnie na siebie Mili, nie muszą przebiegać po sobie, jak to z reguły bywa na czatach, czy tam głosowo. I tu musimy akurat wszystko skupić na tym, że musimy być mili, musimy współpracować, bo inaczej przegrywamy, tak? A niech nie wypadł taki pomysł, że w momencie, kiedy mamy do dyspozycji postać, to możemy ich w nią w taki sposób, żeby ułożyć jakiś wyraz? No nie do końca, bo śnieg się... No, tak, To śnieg był tak zrobiony, że... Mimo, że były mi te ślady, to one był zaraz zasypywane. No Ale nie chodzi o e Samo takie patrzenie, na przykład... Jakieś e, gramy sobie na multi, dwie osoby. E, załóżmy, stoi nawet nie na śniegu, tylko na byle jakim podłożu. Stoi sobie jakaś osoba, tak w jednym miejscu. Chcesz, żeby on za tobą poszedł, bo na przykład musimy się doskoczyć, takie a takiego jakiegoś Ale on stoi. No to e, często jest ciekawość taka, że chętnie by się do niego podeszło. Takie nawoływanie. O co, o co mu chodzi, tak w sumie? Tak się cały czas stoi, stoi, stoi. I w pewnym momencie zaczyna iść w taki sposób, żeby ułożyć jakiś wyraz. To jest społecznie trudne, bo po prostu nie komunikujesz się w ogóle tak naprawdę. Ale, tą... ale... w każdym razie. Pomysł jest, do... może ktoś to zrealizował tak naprawdę, w... tego nie wiesz. To ale... jest taka sytuacja, że, a... że a... mamy zaplokowaną komunikację i no, to, jest tak, to jest tak, tak, tak z desperacji chcemy coś powiedzieć. No, jeden, drugi a my ja chciałem. Jeszcze mogę przykładem, nie pamiętam nazwy tej gry, ale wiem, że na razie skupamy. Polega na tym, że mamy dwa grani, na jednym jest S.G. Most, na drugim jest e, mieszkaniec z e, i polega to na tym, że musimy współpracować, z, że niby od siebie, a musimy razem współpracować. Przechodząc po kolei, mamy na przykład z 4 poziomy. I pod koniec mamy są ostate, bazę, czyli wyskakujemy na platformie i mamy możliwość wysyłania po mapie świata. Z reguły ludzie, jak widziałem co robią, to pierwsze, haj i zaznaczyłem miejsce, w którym mieszkają na świecie. I potem jeszcze raz biję albo rozmowa, albo kończą i nie na partnera na Może mamy są cały czas takie same, to powtarzają to byle, by z tym rzeczy współpracować. Okej, okay, no więc tym sposobem od hypu przeszliśmy do rysowania e, Więc e, może taki insight e, information e, Która może też sprowokuje trochę e, naszą Jakby dalszy przebieg naszej dyskusji Ale stwierdziłem, że może warto przytoczyć e, Taką informację, że Google e, Podał jakie gry były najczęściej wyszukiwane W 2013 roku przez wyszukiwarkę Na pierwszym miejscu jest bez żadnego zaskoczenia Grantę w Auto 5. Natomiast na drugim miejscu jest Kuki Clipper. Ktoś to kojarzy? Tak, tak. Nie. Co to, to jest co to. Jest? Gra, polega na tym, że musimy klikać w ciasteczko. Ono nam daje więcej ciasteczek. Kiedy ciasteczka kupujemy, maszyny, które ciasteczka. I tak do ciasteczka do końca. I tak do końca. I do końca. tak do końca. I tak do końca. I się tak do tak It's supposed yeah. Yeah. it. it teoretycznie komputer działa tylko na zerach i jedynkach więc każda gra to jest tylko i wyłącznie ułożenie w odpowiedniej sekwencji serii i jedynek tak, żeby dało nam jakiś efekt gry robią to tak, że wytwarzają jakiś ładny efekt graficzny z tego tworzą jakieś e, coś, co pozwala nam w inny sposób układać te zera i jedynki ale tych liczb nie widzimy po prostu e, układamy je tak jakoś na takich zasadach jak e, chce twórca gry e, a za to w jest to dokładnie tak e, olanie wszystkiego i pójście na biznes typu damy ci obrazek jeden, który ma animację zagłębiania się i klikamy cały czas w niego i lecą nam jakieś numerki. Liśnik rośnie, jakieś cyferki się zapisują. Ale jest I taki cel po nie? Taki cel, żeby zdobyć okay. elementy, które też polegają na tym, że... Zaklikaj się na śmierć. Tak, zaklikaj się na śmierć. jeżeli dobrze zrozumiałem, to jest to taka gra raczej, no nie wiem, dla odbiorcy okazjonalnego chyba. To jest ten chwiler na... chyba, no, że... Nie nie. Mam... Czekasz gra. Która, jeżeli jakiś człowiek siedzi w pracy ma otwartą tą zakładkę 24 godziny na dobę to jest, to jest, to jest to, ale są gry o wiele starsze które mają bardzo podobną mechanikę na przykład na y, znaczy może nie tylko taka aplikacja jest na iOSie, która nazywa się Red Button i po prostu masz tam na ekranie, białym ekranie wielki czerwony przycisk, jak w niego klikasz się on, on ci tylko mówi jakimś takim ciekawym zdaniem, żebyś w niego nie klikał że nie, nie klikaj we mnie Mówiłem nie klikaj, nie klikaj, nie klikaj, nie klikaj I naprawdę ludzie siedzą i w to cały czas klikają. Te... A, ale on coś te, powie później coś innego, że tak, nie klikaj, tak, bo nie, cały, cały czas, czas są, są, są, są różne wariacje tych zdań, ty, ty, ty zaczyna grozić, zaczyna błagać, tego ty, typu, ty, ty, ty. ale to jest też cały czas klikanie, tak? Trochę błagam, nie klikają i tak sygnał dla twórców gier, róbcie tak, żeby gracze, znaczy dawajcie graczom informację taką, żeby gracze łamali te prawa, tak? Czyli nie rób tego, to on tam pójdzie. No tak, I to jest to klasyczny chwyt, nie tak. myśl o czymś tak. i pierwsze tak. co robisz, to ty myślisz. A jakie są dalej te tytuły? Jest? No dobrze, więc jadąc dalej, e, no się dowiedziałem, co to jest to Kuki no ale to też jest ciekawe, że jakby dwa pierwsze miejsca zajmują, pierwsze miejsce zajmuje gra taka typowo dla graczy zaangażowanych, natomiast druga to jest właśnie coś, o czym ja nie słyszałem, dlaczego się przyznaję że nie, więc jakby nie jestem targetem cookie kickera ale jadąc dalej na miejscu trzecim Atari Breakout na czwartym Candy Crush też coś znowu ze słodyczami na piątym Bioshock Infinite czyli też gra o której często tym rozmawialiśmy w tym roku na szóstym miejscu Cube World na siódmym Battlefield 4 na ósmym Neverwinter na dziewiątym SimCity i na dziesiątym Skylanders Swap Force, czyli raczej nie ma tutaj gier, które no może poza tymi dwoma wyjątkami, jak God w Auto 5 i Bioshock Infinite czy nawet jeszcze ten Battlefield 4, nie ma tutaj raczej gier, które w większości portali czy, nie wiem, redakcji są w, w, jakoś tak mianowane tytułem Gry Roku, tak jak na przykład nie ma tutaj The Last of Us, które Portal Games Raider uw, uważa za najlepszą grę 2013 Ale roku The Last of Us wyszło w październiku. W czerwcu. czerwcu. W tym, roku, no, tak. w tym roku. Ale tutaj moim zdaniem trzeba zauważyć, kto szuka nas w gier w ugłów. Kto z graczy wpisuje no, w Google nazwę swojej gry jak ma pełno portali branżowych, które zna w których ma informacje od razu tak. Nie wiem, ja, ja ani razu nie wpisałem The Last of Us w Google no. Naprawdę to jest ten Mimo, że wkazano. czytałem duch, duch, dużo o tej grze że... to, to by wyjaśniało, dlaczego clicker To dlaczego te gry wszystkie mają premierę w tym roku To są wyszukiwane gry w tym roku Mogą być stare jak świat Mogą być stare jak świat i właśnie to no, też no, jest no, no, no, no, no, no, no, Zastanawiające, że jakby Tutaj tych gier, które są stosunkowo Świeże, czy znane takie, które miały Ten hype, że tak to określimy, To jest, no nie wiem, raptem 3 yy, Więc yy, Widać jakby tutaj Tą dysproporcję, to, tak? Z, z, z... Z... mówiąc, jak y, Jest taka gra, jak y, Grand Theft Auto, hmm. czy Battlefield To, jeżeli ja chciałem spełnić coś z tym To bardzo rzadko korzystałem z Google, hmm. Tylko były reklamy na innych stronach albo Przez original albo przez Steam. A do Google to przychodziłem, jeżeli nie mogłem, to była jakaś mniej znana gra Na przykład jak, mm. to, jak chciałem znaleźć, ale nie wiedziałem gdzie szukać, no to od no, Google Ale trzeba jeszcze pamiętać, że to, że coś jest popularne nie znaczy, że jest dobre Bo miliony mur naprawdę może się mylić e, Takie gry jak właśnie Candy Crush, komórkowa ten gra, dobrze? Świetna gra Connect Free, <laughs> tak? E, czy, czy Cookie Pickery to nie są gry dla, dla graczy, którzy szukają historii, postaci, e, czy czegoś więcej od gry. To są gry taki biały szum, gdzie chce sobie poplikać, po prostu odmurzyć się. Ja szukam czegoś więcej od gry. Ja od gry szukam dobrej fabuły, e, uczucia. E, teraz gram grę, która nazywa się Gone Home, e, gdzie nie strzelam, nie, nie rozmawiam, grę. tak, a świetnie się bawię. I naprawdę jestem bardzo zaintrygowany, jak ta historia dalej potoczy. ja się nie skończyłem. Jeszcze jakieś Jednako, obserwacje do bo to jest też takie w tak, to y, nie, za bardzo nie grałem. Wzięłem coś takiego od kolegi. Dobra, dobra. Nie, chodź. Nie grał, nie grał, nie. Ale e, trzeba spojrzeć na to z tej strony. Jeżeli chcemy jakąś grę, nawet do GTA V, który zajmuje chociaż po pierwsze miejsce, to Butterfinta, e, czy jakąś inną grę, to zazwyczaj ją kupujemy w sklepie na przykład. Albo ściągamy coś. Ale, a cookie kliker, żeby w niego zagrać, za każdym razem trzeba pisać cookie kliker. Trzeba o tym, ewentualnie mieć to zakładkę mieć, Albo mieć jakąś zakładkę Więc teoretycznie e, z Bardzo dużo osób, za każdym razem jak to wchodzi e, No to głównie e, Każda osoba, która w to grała tak Jakoś bardziej zaawansowanie, no to dziennie może Kilkanaście, kilkadziesiąt razy wpisać Google Kuki, żeby to środku e, I to też może się wtedy przeliczać na to, że Ilość tych wpisań tego W Google jest bardzo duża Ponieważ jedyny sposób, żeby to zrobić To albo wejść bezpośrednio na stronie, a w właśnie to w przeglądarki mhm. Jest jeszcze inna sprawa, że teraz bardzo często w przeglądarkach mamy z zunifikowane paski wyszukiwania z paskiem adresowym mhm. I, i, I po prostu zamiast ktoś wpisywać wów, kuki cookie clicker, coś takiego może pospisać samą nazwę gry i tym A jeszcze, jeszcze a propos, tak, cookie clicker zdaje się być taką jakąś jakimś fenomenem, a to nie jest fenomen To jest gra, która bazuje na haczyku, który znany jest od lat To jest RPGowy haczyk, to jest haczyk rosnący w cyfery tak. <laughs> po prostu cookie clicker to jest gracz, gdzie, gdzie, gdzie po kilku kilkunastu sekundach cyferki rosną tysiące, w miliony, miliardy i tak dalej. Po prostu o to chodzi. Clicker są wyższe. Na tak. wygląda, że gracz to taki prosty, że tak powiem, organizm, który lubi po prostu jak yeah. rosną liczby Nie no, gracz ma drawinę potrzeb. Są no, potrzeby no. rosnących cyferek, a są jakieś większe potrzeby. Ale tak. a propos właśnie prosty, prostego, prostej istoty gracza, są ludzie, którzy potrafili nawet oszukiwać w tej grze, a, nie że jest kompletnie tak. bez no tak, ja to ja robiłem. To <laughs> Ale jest, ja. jest sam ja, sam to trzeba więcej. Na na a ludzie potrafili ściągać różne boty, które za nich klikały i to, no. to jest dopiero fanu i to być tak w tak banalnej grze oprócz samej do klikania. Dobra, jest więc... Pacjent, no, do nie wiem, nie. Dobra, zostawiając już w tyle cookie <laughs> wydaje <grym> mi się, to że to jakby puentą niech będzie to, że po prostu gracze w cookie-clicker... clickera są po prostu bardzo aktywni w goglach już troszkę w mówiliśmy o, o nowych sprzętach, więc może jeszcze powróćmy na chwilkę do tego tematu. E, oprócz wspomnianego PlayStation 4 Xboxa i UI. E, w tym roku też pojawiła się nowa wersja e, handhelda Nintendo, czyli Nintendo 2DS, O tym też już troszkę rozmawialiśmy jakiś czas temu. E, pojawił się e, taki sprzęt jak Nvidia Shield, to, o którym też pewnie słyszeliście. E, teraz e, dwa sprzęty mniej znane, czyli GameStick. Ktoś słyszał? Bóg, tak, mniejsza w jednej. Trzy, trzy osoby i nie wiem czy mojo, czy mojo. Moho. mojo, mojo. Okej, okay. ktoś słyszał? -ra, z Razera chyba. Nie znam. Chyba. To coś drogi sprzęt. Okej. Okay. Tak. Więc, więc żeby teraz jeszcze chwilkę pogadać o tym sprzęcie, czy nie wydaje wam się, że w tym 2013 roku jakby pojawił się taki trochę boom na e, sprzęty? które umożliwiają nam granie, ale nie w te takie poważne produkcje duże, jak PlayStation czy Xbox, ale właśnie takie e, konsolki, które do tej pory, w których się śmiał, e, nazywaliśmy jakimś tam PoliStation, coś takiego, natomiast jak pojawiło się zapotrzebowanie na jakieś takie sprzęty, które umożliwią nam granie w ulubione gry na Androidzie, czy właśnie jakieś takie pozycje mniej angażujące, nie wiem, mnóstwo tego, jakichś takich projektów się pojawiło na Kickstarterze, pobiegłuje, możemy już dostać w Media Mark, tak? tak? więc, yy, jakby, yy, czy myślicie, że to też, jakby, jest kolejny ten etap, nie wiem, rewolucji casualowej, jak to pisał, jest to. Jest, a to jest prosta ewolucja, prosto prostu tak? Tanie konsole, problemność Wii to pokazuje że tanie konsole z prostymi grami są świetnym rynkiem. Tu jeszcze uja i GameStick OK, ale PS Vita TV pokazuje, że Sony się tym zainteresowało tak naprawdę. Sony wie, że to jest ważny rynek i chciałoby na nim być w przyszłości, no bo na razie PS Vita jest tylko TV tylko w Japonii dostępna, ale oni chcą konkurować, bo iOS, Android zabrały ogromną część rynku dla siebie. W momencie, w którym UIT zaczął umierać, trzeba przyjąć platformy mobilne i producenci usłyscenarnych chcieli trochę tego odzyskać. No i też trzeba pamiętać o dostępności tych konsol w Polsce bo mamy, mamy wielkiego giganta na rynku gier Nintendo, które w Polsce w ogóle nie istnieje Mamy konsolę Nintendo 2DS U nas 3DS nie istnieje, co dopiero nowa, nowa wersja niego, prawda? Jest dużo gier, które kandydują u mnie w moim rankingu na tytuł gry roku 2013 są gry na 3DS-a, jak Animal Crossing, jak... Um, o, o, o, jak Pokémony nowe, trochę jeszcze nie gram, ale nie mam, ale wiem, że na pewno To trzeba grać wiadomość. Tak. <gry> Czy Fire Emblem Awakening, ale no, wy pewnie nie słyszeliście o nich, bo nie ma ani reklam, nie ma konsol i ciężko gry. No, tylko z tych takich hmm, serwisów zasadzie. Tak, No ja na przykład te tytuły, które tu to ja z żadnej reklamy nie widziałem, tak? Ale no. Hmm. Te serwisy, tylko jeszcze z nie widziałem. A tak, no, no. jak liczę się wyszło, to i ten, porównując do sony, to... Nie, w Polsce. Ma, no. słabe z nie wiemy kiedy Xbox Nowy będzie w Polsce yy, debiutował, prawda? Mm. Możemy ściągnąć sobie grę, ściągnąć sobie Xboxa za granicy, ale nie mamy gier w Polsce, żeby kupić. Musimy kupować albo z Amazonu, albo wersja cyfrowa. I teraz taki potencjalny Kowalski, kupując dziecku konsolę, nie będzie zaglądał do internetu i wyszukiwał frazy Xbox One, tylko pójdzie do Media marktu i kupi to, co jest. Nie będzie ściągał gier z Amazonu, tylko kupi to, co ma w Saturnie. I, I, i tak, jeżeli będzie marcie, będzie wiesz, będzie, e, będzie Xbox, będzie stary Xbox i znasz tej taniej leży UJA, to wiesz, to babcia kuchu. Tak, to jest, a, to a dziecko się zapłacze. Wiesz, to fajny, jest, je, towerful jest, scenie, jest Towerful na to Jest Towerful, dokładnie. Jednak ta, ta konsola powinna się nazywać Towerful. Towerful device. <laughs> jednak gracz nas dobra. Tak. A ma być, chyba ma być port na początek na... No okej. Okay. Y jeszcze jakieś, nie wiem, uwagi na temat hardware'u? A co powiecie na temat dzielenia się swoimi, swoimi doświadczeniami? Dzielenia się rozgrywką, e, live streamy, to co próbuje próbuję właśnie promować i, i Sony i Microsoft? Eee, Czy chcecie się dzielić? Są niektóre gry, które e, wolałbym obejrzeć live streama albo let's play'e, uh -huh. niż w nie zagrać. E, takim przykładem była Amnezja, e, kiedy ja nie lubię horrorów, ale lubię, bardzo mi e, się podobało to jest pierwsza osoby, która gra i samą grę i tam historię, która niby... To w 4 jest przedstawiana, tak? W w 5 chodzi. Nie, oglądanie zasadzie... gier to nie jest problem. To nie jest to samo co granie w nie, ale... no, wiadomo. Nie, to mamy to ma aferę YouTube'ową to... no i restrykcje jeśli chodzi o y, puszczanie y, kontentu udziałowego. O tym też będziemy rozmawiać dzisiaj, mam, mam nadzieję, nadzieję. że przejdzie. Mi mhm. streaming gier kojarzy się tak jak... Wiele lat temu jak graliśmy z moim sąsiadem, mieliśmy biednego kompa i graliśmy na zmianę, na przykład w GTA Vice City. Mhm. Po się zmienialiśmy. I granie i oglądanie tej gier, tak wiele się dla mnie nie różniło. To były te same emocje, bo widziałem na ekranie. Ale dzisiaj muszę pojęty nie kręci, ewentualnie oglądanie gier sportowych. Czasami lubię sobie obejrzeć StarCrafta z dobrym komentarzem, chociaż nie cierpię w tej grać, absolutnie, nie znoszę grać StarCrafta, ale lubię go oglądać, Przez To fantastyczną do oglądania. Natomiast absolutnie nie czuję oglądania let's play z, z gier single, single player. W ogóle mhm. nie rozumiem, po co bym to, to robić. No, no ja mam... Chyba ewentualnie po tym, jeżeli chcę zobaczyć, czy gra jest fajna, czy nie, to mogę sobie chwilę pooglądać, ale to tylko tyle. Młodsi ludzie tutaj wybaczą mi, ale ja to porównuję do seksu i porno. Yy, bo mogę pooglądać sobie, ale to nie zastąpi mi prawdziwego No, no ale, ale, ale kto mówi, że, że ludzie, którzy oglądają Let's Play'e tak naprawdę... Nie grają! Yy, nie, bo, powiem tak, Let's Play'e Wiedźmina jak patrzę się na komentarze wszyscy, którzy oglądają te Let's Play e, grali w tą grę. Dają y, temu, który gra różne rady i tak dalej, co ma zrobić, pójść tam, zobacz to. Ja też oglądam takie. takie sobie, dlatego, że jeżeli gra y, tak. właśnie na, na przykład opiera się, się, się, się, się na wyborach, czy można w jakąś ją zindywidualizować mocno. A w dodatku osoba, którą oglądam, y, ma nie wiem, po prostu, ja, ja bardziej oglądam Let's Playera niż, niż grę, tak? Jez jeżeli osoba na, na przykład. Jest jest w stanie y, jakiś fajny komentarz a propos, di, a propos designu na, na, na przykład są świetne, naprawdę krytyczne Aha. let's playe, jeżeli y, chodzi o, jak, o jakieś znane gry, tak? Czy ktoś mówi, jak to jest zrobione, co, co, co mu się podoba, co nie, co, co by mogło być fajniej. Czyli oglądam dla tej wartości dodanej. Oczywiście. Tak. Oczywiście, no. w, w ogóle czy, czy ktoś ogląda let's playe bez, bez komentarza? Na, na początku były na YouTubie. To, to, to się chyba na, na, na, nazywało tak. Czy tak? mnie się wydaje, że w większości znaczy przypadków... Ja znaczy ja widzę no. pożyteczność tylko kiedy na przykład e, trzeba napisać jakiś tekst na temat gry, którą grałam już kiedyś tam, tak, ale teraz mi jest potrzebny jakiś tam jeden konkretny moment z tej gry, żeby sobie przypomnieć dokładnie jak to wyglądało. Ewentualnie jak się zatnę się w miejscu. O, o tak no jak się zatnę tak. też, tak. I wtedy na przykład nie, nie lubię tych komentarzy od, od youtuberów, którzy tam od siebie dodają, bo to nie jest mi potrzebne. Ja chcę mieć tylko e, sam tekst i samą grę nic więcej. Wystarczy na, na, spojrzeć na proporcje, ile jest jednych filmików, a, a ile jest drugich. Tak? Kiedyś to, to, to, to wyglądało ży, zupełnie inaczej. Tak? Ludzie po prostu dawali czysty, czystą grę. Teraz pra, pra, pra, praktycznie czystej gry nie, nie można znaleźć. Tak. Wszędzie ktoś mówi coś do mikrofonu. Że do tej pory, żeby e, nagrywać let's play w, w konsoli, proszę bo pierwsze urządzenia to coś drogiego, które wyrzuca na ten obraz. Tak. Musieliśmy obrobić ten obraz, dodać, to, to wymagało trochę wysiłku. A teraz mamy to na wyciągnięcie tego guzika. I na pojawią się setki tysięcy let's playerów i to mi trochę. Tu się, I to się trochę niepokoje czy nie będzie zalane masą marnej jakości Let's playerów? znaczy wiesz, już, już, już niedługo właściwie z tego co kiedyś. Rozmawialiśmy z Pawłem tak, że będzie, e, że tak powiem, ban na youtuberów, tak, którzy naruszają prawa autorskie A i tutaj się A pojawia... się zaraz okaże, że nie będzie żadnych ani, ani walkthrough, ani let's play, ani nie wiadomo I tu, tu, tu. co... Tutaj pojawia się ten problem z, z aplikacją Playroom, e, którą też mogliśmy streamować na żywo i ona nagrywała na tym momencie Na początku było wszystko ładnie, pięknie, dopóki nie pojawiły się pierwsze tenisy I od tamtej pory Chyba w ciągu tych sześciu czy siedmiu godzin była fala ludzi, którzy się... no ekshibicjonistów, nazwijmy no, to tak I w tym momencie Twitch powiedział stop, nie będziemy tego mieć na swoim serwisie, jedynie co się robić, to tylko gry pokazywać tak, no są też ciemne strony. No ale to wydaje mi się, że jak z każdym medium i, i, i z każdą jakąś tam funkcją społecznościową. E, no dobra, jeszcze ktoś coś na temat jakichś nowinek, e, które zostały wprowadzone w tym roku bądź mają zostać wprowadzone. Niebawem, czy możemy już iść dalej. A może płatny okay. multiplayer? Bo już będziemy mieli płatny. I na tej i na tej końcu. Nie lubisz multiplayer. Nie do lubię, tego. będę hejtował. <laughs> na prawo i lewo. Dla mnie multiplayer tylko na pewno. Jaki rodzaj multiplayer? Taki lokalny czy bardziej sieciowy? Chyba ten sieciowy. Sieciowy, lokalny jak najbardziej. Na, przy kanapie, kiedy mogę szturchnąć, kiedy mogę zasłonić odrzep <śmiech> jak najbardziej. Nie wiem, ktoś ci kazał wrzucać, że to żeby zagrać z Twittera. O tym pomyślałem. W także... ja Grasz dwa niech wrzuci monetę. No nie wiem czy takie świetne. Chociaż zależy, jeżeli konsola miałaby pełnić, nie wiem, funkcję rodzinnej skarbonki i młodszy rodzeństwo trzeba zabrać z tobą Na każde zamiast, wiesz, skarbonki do to, <suszel> <suszel> to konsoli Właśnie, to z też, Z to, z to jest. No, z tak. wrzuć monetę, żeby grać dalej Powiedziałeś słowo na K, wrzuć teraz, nie? 5 zł. nie? I Ewentualnie pośrednio w naszej karty gryzazowej, którą mamy podpisać pieniądze w konsoli to słowo, to nie, nie, nie. Oj kurczę, kurcze, ale by był dług? No i dla biedne dzieci. Dobra. No właśnie, na, na początku wybierasz fundację. I wszystko <śmiennie> Jak w bandlach. Wszyscy by się odwiedzili. Dobra, w eee, myślę, że wszyscy tym Rosji już było mowy o technologii wirtualnej rzeczywistości. O CoolStreet, mm -hmm. o podobne technologie. No, ja jestem za. Tak. Tak, no są wirtualną rzeczywistością, to już słyszymy od lat 90 i, jakby, i starsi od nas już to mieli przeżywać i jakoś I tak nie wyszło przyzywają. więc no podchodzimy do tego trochę sceptycznie, ale kibicujemy tego typu projektom Eee, dobra, ponieważ nie mamy jakby całej nocy, e, to w, e, może przejdźmy już do samych gier. Bo naprawdę dużo rozmawialiśmy o, e, o sprzęcie, co jest wiadome z, z tego punktu, e, e, że mieliśmy premiery tylu, tylu maszynek do gier jakieś gry, które w tym roku wydały wam się naprawdę istotne albo bardzo dobre i które uznalibyście, że są naprawdę warte polecenia oprócz tego GTA, to już było wymienione Bioshock Infinity pierwsza gra której po napisach końcowych biłem brawo do monitora i czułem się głupio, ale jednak czułem, że potrzebuję w jakiś sposób wyrazić swoje zadowolenie z, z gry sama, sama, nie będę oczywiście zdradzał końcówki, ale same ale napisy jest końcowe najlepszy, zakończenie najlepsze, w historii no, gry. tak, też tak uważam które, które przegrałem i na eee, no i same przy Hedicach, przy liście, liście twórców Troy Baker i... Tak, miałem R.P. Tak, tak. To. O właśnie. grali tą piosenkę razem, mm, świetnie, da. bardzo, bardzo mi to podobało się I razem z kamioleki. on też tam był Tak, chodziło to Super, no, bardzo się drżyłem wtedy z mimo, że końcówka gry była końcówka, końcówka gry. Ale jak dla mnie e, świetna gra Bardzo podobna do, do, do całej reszty Strzelanek e, Mimo wszystko Była reklamowana jako coś innego, jako przeżycie interaktywne, co tak naprawdę nie było Oprócz końcówki, ale mimo to bardzo mi się podobało i polecam każdemu Ale jest bardzo zawiłe zakończenie, jak pierwszy tak. raz przygrałem, ja mówię Wiem mniej niż widziałem przed graniem w to i musiałem zagrać drugi raz i kolega mnie tłumaczył przez Facebooka, słuchaj teraz to będzie tak. I dam y, The Week to teraz zrobi to. I, i to miało na celu zrobić to i tak dalej. A no i teraz okay. wiemy ja sobie dlaczego... to powoli przeczytam i może ogarnę. Mhm. Wiemy dlaczego Bioshock infinite był często wpisywany w Google, bo o co, o, co... o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Zapytanie, co, co chodzi Coś oprócz Bajaszoka, mam się wdarło w pamięć? ja mam ochotę krzyknąć autest, ale niestety nie mogę go rozegrać do końca, że będę na na Także czekam, tak, czekam aż Mikołaj Prezentuję mi komputer, znaczy sama go sobie muszę prezentować. Także, no nie wiem, ale wydaje mi się, że z tego co... na jest to dopiero na początku, ale... To jest to, to, to, z tym, tym, i się wchodzi... Tak, tak, tak, i dziennikarzem, no wydaje mi się, że to jest, no niby nic nowego na razie, ale to jest fajnie zrobione I przede wszystkim, Przede wszystkim też jest ta, w się odwiedza się nie mylę, to jest produkcja niezależna i to co mi się podobało, to... Że ona nie wygląda jak produkcja niezależna. Nie wygląda wydaje. Nie, nie ma też wymagań jak produkcja niezależna. Oj, chyba ma! Skoro ci nie chodzi, to właśnie to właśnie Ma wymagania. To raczej ma wymagania. I to jest rzeczywiście taka gra, którą ja mógłbym śmiało postawić na półce obok klasycznych Resident Evil, czy nie wiem, penumbry, amnezji i tak dalej. To jest naprawdę fajna, na fajna rzecz Jeszcze w nią nie grałem jest nie spoilerujcie ale, ale rzeczywiście fajnie wygląda Nie no jest, jest dobrze jak na razie przynajmniej no to wiem, że może niezbyt dobre mówienie, jak nie znam zakończenia, ale no... A propos amnezji, to dla mnie wielkie rozczarowanie ta maszyn A no jeszcze też nie słyszałam, ale no... Ja, Przegrałem ten początek, doszedłem do środka i zaczęło mnie nie Ja byłam i... bardzo, bardzo, tak na tego nastawiona, ale później się pojawiły pierwsze recenzje i ludzie mówili, że e, to już bez sensu, to już nie jest to Wszyscy samo co tak No i e, w sumie to czekam, aż w jakimś bandlu będzie, bo szkoda mi Dobrze. pieniędzy. To nie uprzedzając faktów, jeszcze zanim przejdziemy, do porażek, to jeszcze jakieś typy gier, które wam no, się podobały. Dla mnie to dwa, dwa, dwa tytuły. Pierwszy to jest The Last of Us, a, a drugi tytuł to jest Beyond. I żeby było, było ciekawiej. Beyond zebrało cięgi. Właśnie, właśnie. Nie, nie, nie, ja nie mówię o, o tym, że, że te gry były znakomite. Dla mnie to, co było znakomite, to to, co one zrodziły w, w środowisku graczy. Bo obie gry mają wady. Mają gry, mają. Yy, ogromne wady są w, pe w pewnych aspektach są krokiem w przód w dru aspekty są krokiem wstecz i najlepsze jest to, że naprawdę na przykład Beyond sprawiło, że powstały niesamowite blogi o o, o designie i nie mówię tylko o chmielarzu mówię o nowych ludziach, którzy po prostu rozpoczęli swoją, tak powiem, karierę tak, krytyka growego od właśnie pisania, od bronienia bądź oskarżania tych, tych gier właśnie dwóch gier, więc dla mnie mimo, że yy, mimo, że jest tam wiele że rzeczy, z którymi bym się nie zgodził albo y, y, y, jest też tam pełno rzeczy, które, że tak powiem pokochałem po, po, po, po, po tych ale to nie są gry mojego życia tak? ale już dyskusja o tych grach, o tym co, co one wprowadziły do tego głównego nurtu, tak Kto to jest najbardziej naj, najszerszy nurt gamingu, na, największe produkcje to mo, moim zdaniem tym zasługują na, na miano naprawdę ważnych gier tego roku bardziej, powiem bardziej najważniejszych niż GTA, Dlatego, bo, bo, bo GTA w, w, w tym dyskursie medialnym to jest jedna scena tak? i tyle. A, a te gry na, naprawdę były analizowane, było o nich bardzo dużo i można się naprawdę z tego dużo nauczyć. Ale to są takie gry nie gry, prawda? To już nie tylko Beyond, ale już wcześniej Heavy Rain czy Nomad Souls. Studia Quantic Dream. David Cage stara się stworzyć bardziej opowieść, wirtu, opowieść no dobrze, ale... niż, niż grę. I... Tak, ale ty to samo powiesz o, o The Walking Dead albo o, tak. o Wolf Among Us. Tak, tak ja właśnie mówię, chciałbym rzucić nowy gatunek gier Gier opowieści. Gier, której mamy coraz to mniejszą interakcję, ale jednak jeszcze gier, które gramy dla historii. Prawda? Tak jak Gone Home, tak jak The Walking Dead. Twoją drogą, Telltale Games bardzo uderza w ten gatunek gier, zapowiadając The Tales of Borderlands, zapowiadając nową nowy grę o, grę, grę o, Throne. o Throne, dokładnie. Więc rodzi nam się powoli nowy gatunek hmm. Tylko teraz jak go nazwać? Interaktywna, e, to, na to, interaktywna opowieść tak? Zobaczymy za rok może <laughs> Dlatego by on było tak e, połowicznie dobrany Bo niektórzy krytykowali to, że to jest jednak tylko opowieść A coraz mniej gry, bo w tej grze nie da się przegrać tak naprawdę znaczy, Na przykład z y, japońskim detunkiem VR Visual Novel. To, co tutaj robimy, to klikamy w ekrancie, dając tekst. Mm. Tak, już może mówić ogólnie no, o, o, o świecie, to bo Japonia to. to, to, to, to, to jest... czekaj, ja że taki ja, temat. to tak, z Ogólnie to to co różni te, te, te właśnie gry gry to nie jest coś, coś takiego, że masz bohatera w jakimś systemie, który ma określone reguły i grasz w, w, według tych reguł, przez te reguły poznajesz historię tylko tam masz po prostu określoną opowieść, którą, mu, którą mu, mu, musisz przejść tak? I, i to, że, że możesz wskoczyć na daną półkę, a na tą nie to nie wynika w, właśnie z tego, że system, w, że możesz skakać i skakujesz na tą półkę, na którą chcesz tylko możesz skoczyć jedynie na tą półkę, którą wybrał designer, że teraz na, na tą I że tak powiem wchodzisz na kolejno, kolejną stronę tej, tej eee... historii, tak? Więc y, to jest zupełnie inne podejście. No szok, jest w drugą stronę Oberwa. Oberwa <śm> za to, że jest tylko grą, a nie, a nie opowieścią tak jak były reklamowane. Ludzie znaczy. krytykowali to, że to jest tylko strzelanka, a nie taka niesamowita. Ja sądzę, ten, że, historia. Że, że ludzie i tak samo w to ludzie krytykują pewien dualizm, mhm. tak? gameplay The Last of Us oprócz tego ukazania przemocy i... No, tutaj, tam nawet nie ma ukazania be, beznadziejności, bo masz... Bo masz bohatera, który, że tak powiem, jest tam w stanie zrobić praktycznie przy, wszystko, tak nawet. Hmm. Tylko, że y, masz gameplay, który... Y, ja, ja, jak to ładnie nie po powiedział Kamster, czyli gość, który prowadzi Error Signal, że gameplay jest tam jak olej i woda, że, że, że to są rze rzeczy, które y, gameplay, a opowieść nie da się w, te, te, w, te, w tej grze wymieszać, to jest y, znakomitej jakości film animowany, wewnątrz normalnej gry z tr tak? No tutaj jakby te problemy pomiędzy... E, tą warstwą ludyczną, a warstwą semantyczną to jest coś, czym badacze gier się zajmują już od dawna, zresztą ten słynny e, rzekomy konflikt pomiędzy ludologami a narratologami, więc jakby cały czas to się pojawia, ale wydaje mi się, że jakby ta generacja, która powolutku odchodzi do, do, do historii, Real, rzeczywiście pokazała, że gry mogą opowiadać świetne historie, przy czym nie tracą z tego swojego potencjału opowiadania. Tak? Właściwie mo, można powiedzieć, że, że storytelling, storytelling i imersja to są takie słowa klucze, przez które można by opisać ostatnie kilka lat, jeśli chodzi o gry. To znaczy, ja tak naprawdę nie wiem, czy, czy po prostu się tym nie interesowałem. Czy faktycznie w tym roku wystrzeliło tego tak naprawdę dużo? No bo przecież było. No, e, e... twoje... gu... może jeszcze w czy... nie było tak w Może jeszcze przeszła w w tym roku. Tak, ochrę, w tym roku. Mógłby. Ale w tym roku to było jeszcze ten. W sierpniu było shelter, było. E, było Gone Home, było. No, tak, ale to tak, jakby to już jest. To trochę in, inna gałąź, tak? bo tutaj mamy raczej ten taki nurt indy, a w przypadku tych gier takich rzeczywiście wydawanych na konsole. No dobrze, jeszcze jest tytuł, który mnie urzekł najbardziej tak naprawdę w tym roku, Brothers of the Lost of który jest raczej tak. grą, tak, myślę. Tak. I, tak. I, tak. okazji, I świetnie tak. opowiada historię, właśnie za pomocą mechaniki. A na jaką platformę jest? Na, przy, na Schema, na PS3... Na no, jest no, na PS3? O, było reklamowane na konferencji w Bossa. Chyba jest, jest A może powiedzieć mi trochę więcej o tym Brothers? tym, co nie, nie, nie wiem czy Nie mogę, mogę. Nie może, nie, <śmany> nie możemy. <śmany> to zostawmy na kuluary w takim razie. No dobra, jeszcze jakieś gry? Mam przyszłe na myśl? No ja bym tutaj powiedział o trzokkach handheldowych, ale handheld nie cieszą się dużą popularnością w Polsce. A, a co Powiem A powiem, a co? No dobrze. Yy, ja jest, kocham swoją bitę i płaczę na płaczę nią codziennie. Powiem <laughs> Płaczę na nią codziennie, że coraz mniej mogę na nią grać, bo teraz nie mam w co. Liczę na to, że Vita TV i połączenie Vity z PS4 yy, no rozruszają sprzedaż konsoli. Jak już konsola ruszy z kopyta, konsoli ruszy z kompyta, to i furty się znajdą, żeby na tą grę coś złożyć. Bo zależy mam zapnięte koło. Nie mamy gier, bo nie ma konsol, nie mamy konsol, bo nie ma gier. Ale jako, że korzystam z transportu Miejskiego ty często i za każdym razem, gdy jadę, gram, czy to na 3DS-ie, czy to na Wicie, to mogę powiedzieć wam, że to jest naprawdę coś niesamowitego kiedy gra, mała gra potrafi od tak wciągnąć, że nie wiecie, że już jesteście w autobusie nie wiecie, kiedy wam ta godzina podróży minęła kiedy orientujecie się, że jesteście cztery przystanki za celem i takie gry w tym roku to był na pewno Gry z 3 a czyli Fire Emblem Awakening, to jest taktyczny, ta, taktyczny RPG, jeżeli ktoś pamięta takie gry jak Final Fantasy Tactics, to, to coś w ten deseń, polecam każdemu. Gry na Vita, Persona 4 Golden, gry, nie, gra chyba nie z tego roku, ale z poprzedniego, albo z po, początku tego roku, ale niesamowita gra, niedawno zapowiedziana została Persona 5 plus parę spin -offów. I Killzone e, Najemnik e, Mała wielka gra Naprawdę to jest niesamowite jak, Jaką grę AAA można zrobić na takim małym sprzęcie okay. Czy ktoś jeszcze gra na, na handheldach? No ja gram ale to tak e, Raczej na androidzie A niestety, czy gracie na androidzie, na androidzie w dużej gry? E, na androidzie niestety dużych gier to nie jest ich zbyt wiele z tego, co się orientuję, z tego, co patrzę. A w większości to są gry, które są już jakimiś tam odgrzewanymi kotlecikami, niestety, mimo wszystko. Taki większy gier. o Właśnie, widzę, że masz zombie nowe. E, Bardstale, świetna, gra, świetna, stara gra, którą mam nadzieję, że wielu osób tak. odświeży sobie. Co, jakie zombie? Chyba coś mnie słyszałam. Tak, o... versus zombie. 2 no, no ja też, no ale to, to, to, nie, to nie można nazwać dużą Injustice grą zbrojnych. Tak, Raven Sword też polecam. Injustice jest na później ci pokażę. Okej, okay, dobra. E, to przyspieszamy. <gry> Nie, żartuję, żartuję. E, dobra, dobra. Jeszcze jakieś e, gry wam przyszły do głowy w tym roku? Już wszystko? Co warte uwagi? Super. Na pewno coś jeszcze jest, tylko jak zapomniałam. Tam z tyłu coś? Super. No, o, super no. To, to super hota też przejdziemy spokojnie. To jeszcze przyszłe lata, nie? Mm. Jeszcze przyszłe Nadzień lata. Ehm, no właśnie. A, ehm. to, a może Tomb Raider nowy czy Tomb Raider? A, proszę bardzo. W i, właśnie talta tyle gra. To się pojawiło Jedyn właśnie. To się pojawiło coś, co, e, o czym też chciałem powiedzieć, czyli jakby wskrzeszenie w tym roku dwóch legendarnych już chyba marek czyli e, Tomb Raider i Devil May Cry. E, graliście? Kto grał w te dwie nowe Jakieś wersje? Poczekam na... za tydzień do Fluzję. Okej, okay, dobra. E, to, kto grał? Coś może powiedzieć o tych dwóch produkcjach? Ja grałam w ostatnie Dzień Mój Kraj i mimo tego, że na początku nie wyglądało to najlepiej. Bo wiadomo, pojawiły się pierwsze szkice, pierwsze arty, wszyscy znali, zadowoleni, bohater nie wyglądał tak jak należy, tak. nic nie wyglądało tak jak należy. Ale myślę, że twórcy się wzięli za to naprawdę pozornie, bardzo dobrze, stworzyli zupełnie nową historię, niby za starym, ale nowym bohaterem, zupełnie nowy świat. Nie pijcie tyle bo widzicie. Coca-Cola. Coca-Cola się liczy. A raczej też świat odwrócił świata, przejście między światem realnym a im, jest bardzo płynne. No i ja ogólnie byłam bardzo zadowolona. Podoba mi się, Taka mała ciekawostka. Szukajcie... E Murala z Łodzi, z ulicy Pomorskiej jest w Devil May Cry Tak, to też głośno o tym mówimy. w mediach. Więc e, może już nie dzisiaj, bo chyba jest za ciemno już Dzisiaj szukać, ale może... Bierzamy <grym> się wspólnie na, na wyprawie która rozbija, Teraz serio e, Jest odrzucone serduszko na nim tak, tak. <grym grym> tak, jest w Limbo w Devil May Cry <grym> Okej okay. eee... To jest hiszpański artysta stoi Więc z tych gier, które ja sobie tutaj wypisałem Które wyszły w tym roku To część z nich się pojawiła eee... Nikt nie wymienił GTA 5 Bo powiedziałeś, grę. żeby nie wymieniać No tak, ale właśnie żeby nie wymieniać Ale nikt nie powiedział o tym GTA 5 eee... Więc ja może jeszcze to pytam Dla siebie zostawiłeś Nie, ja jeszcze nie grałem GTA 5 Jeszcze nawet w czwórkę nie grałem więc może... Nie wydawaj się, nie masz nie nie tego nie... Nie jestem osobą kompetentny. Jesteś... E, ale właśnie GTA 5 i e, coś, co wydaje mi się, no to był ten tytuł, który rzeczywiście w tym roku bardzo żył. Tak? I właśnie dlatego prosiłem, żeby się jeszcze nikt nie odzywał, bo chciał o nim trochę osobno pogadać. E, ktoś grał w piątkę? Jeden, dwa, trzy, trochę osób. Dobra, okej. Okay. Więc to był taki tytuł, który rzeczywiście żył, było go dużo, wielu graczy jak przeglądałem sobie internet właśnie w tym okresie około premierowym narzekały już że tego GTA V, że już mają dosyć, że to GTA po prostu z lodówki wyskakuje, e, ale czy nie no, wydaje się wam się... Ja pierwszy raz reklamy gry, no, jak zawsze widzimy no, no, kosmetyki, wszystko na no, tego gra, billboard gra, GTA V, no jak nie byłem, właśnie. babcia wie, co GTA! No to no. nie wiem, czy dobrze akurat, bo... Stąd pytanie e, do was, może e, trochę już sugerującą odpowiedź, ale często tak jest na naszych spotkaniach, czy właśnie e, premiery tego typu tytułów nie są e, okazją do tego, żeby gry komputerowe pojawiły się w mainstreamie, żeby zostały zauważone przez osoby, które albo grają okazjonalnie, albo wcale. Czyli właśnie mamy premiery jakiegoś dużego, głośnego tytułu i mówi się o nim w mediach, co prawda, o, znowu brutalne gry i tak dalej, ale się o tym mówi, tak? To nie jest jakiś temat, który się pomija, to jest istotne. To jak, nie wiem, jak ja... premiera nowego filmu Andrzeja Wajdy, czy coś Ja nie, nie wiem, było. czy taki rozgłos jest potrzebny. Też. No bo i, i, uh -huh. rzeczywiście w kontekście GTA mówi się, tak jak już powiedziałeś, o jednej scenie, i to, że też właśnie już wspomniane babcie dowiedzą się, co to jest GTA, to zazwyczaj one pomyślą, że to jest jakaś mm -hmm. rozrywka szatana. Tak. i no, no nie wiem, nie wiem po prostu, czy taka rozgrywka jest rozgrywka, taka czy, taki, tak, czy taka forma reklamy, czy taki rozgłos w mainstreamie jest grom potrzebny. Może lepiej, żeby nie, już żeby to się, że tak powiem, zamknęło do, do ludzi, którzy grają, a podobno grają teraz nie, prawie wszyscy. Gry chyba przejdą do mainstreamu, ale to za jakieś 50 lat, kiedy Ale gry są mainstreamu, Nie, są mych, nie. W I nie, sam chodzi bardziej o takie reklamy typu właśnie, że, no nie wiem, na Billboardzie nagle się pojawi GTA. To znaczy, no ja bardziej się zastanawiać, to są te gry, które, które chcielibyśmy, żeby reklamowały gry. ja bym bardzo chciał, żeby gry przeszły takiego totalnego mainstreamu, ale niekoniecznie nie takie gry jak GTA czy Diablo 3, gdzie była mocna premiera, tak? Jest wiele, wiele fajnych gier na historii, które są absolutnie pomijane. One, tak takich porusznych values, są gdzieś na całego rynku gier. Ja bym nie miała jak jakby Walking Dead było na przykład. Tak, na przykład. tak. serial może być, a, zły, a gra na przykład absolutnie się nie miała takiego kowryty. No, A powinno się jakoś to, że tak powiem, no, raz pro... promować. problem jest być. taki, że najłatwiej promuje się gry, które dobrze wyglądają, które jest łatwo promować po prostu. A The Walking Dead nie jest grą łatwą do promowania. Czy The Wolf Among Us, czy Gone Home. Jest łatwiej od kiedy, że tak powiem, uniwersum jest coraz bardziej popularne i na tej tak. fali można by gry promować. Tak. tak, The, The Walking Dead okej, okay, faktycznie. ale na przykład Gone Home jest dla mnie nie do wypromowania. Gdybym ja chciał tę grę wypromować, nieskoczoność pieniędzy, to, to jest niewykonalne po prostu. Ta gra się nie nadaje do promowania, mimo że to jest coś, co ja bym chciał wielu osobom i to jest taki problem, że dopóki gry skupione na historii będą grami niezależnymi, albo grami z, nie chcę powiedzieć z niższej półki grami z, niższego, z niższą ceny tak naprawdę gdzieś na uboczu tak długo one się nie przebiegą do świ masowej świadomości teraz, bo, Tak, bo, bo, bo tutaj też, też, też, też tak, pomyślmy co jest promowane w innych mediach, czy, czy naprawdę jakieś niszowe filmy, które Czasami. uważamy, że, że są zapromowane są promowane na jest hobby, nie, jest nie, promowane są blockbustery i tak samo jest w grach, jeżeli jakaś gra jest blockbusterem, jeżeli jakaś gra jest znana z za tych kilkaset milionów dolarów, z czego połowa po, po, po to jest marketing, tak? mhm. to po prostu on, ona jest promowana, tak? A ponieważ takie gry to są gry bezpieczne. Wyglądają tak, jak wyglądają, bo, bo, bo wiadomo, czego gracze oczekują, tak? Hmm. Tutaj nikt nie będzie zmieniał świata. No to dla tego, dla, dla tego tak naprawdę I to I tak samo jest z filmami. Ale Co możemy żyje? promować je w inny sposób. Możemy promować je takim akcjami, jak Grakademia, gdzie rozmawiamy tak o czymś nie? głębiej niż, niż o samej rozgrywce. Możemy promować je e, grywalizacjami wszelkiego rodzaju, gdzie wykorzystujemy elementy z gier do nauki języka, gdzie wykorzystujemy je do promowania swoich pracowników. I mówmy o tym głośno, że to wzięło się w gry. Tak? Mm. No my mówimy, ale to nie jest w mainstreamie, no tak, nie. to się nie przebije. Patrząc raczej. na to, ile nas e, jest. teraz to... nie zacytuje na Billboardzie. Nie, ze, ze specjalistami od marketingu rockstara, raczej szans nie mamy. Dziękujemy za brawa. E, no dobra. E... Ja tam się po szkole nie wstydzę chodzić. <laughs> nie masz się czego wstydzić, chłopie. E, w każdym razie.. E... Ale to nie jest gra, o której rozmawiamy głęboko. Dlaczego nie masz tutaj gone home? <laughs> Nie ma koszulek nie ma koszulek? A rady rady nie nie ma, koszulek. Dobra słuchajcie Mamy postanowienie noworoczne, Akademia bierze się za koszulki w takim tak. razie Będziemy promowali jakieś niszowe produkcje Ale to wiecie, zrzupa, nie? <śmum> <śmum> Okej. Okay. Gta Dużo, bo To jest. już w nie? Słuchajcie, GTA 5 chyba mamy już w takim razie omówione Uf. Ehm, jeszcze jakieś gry, bo tak No nie wiem, chciałbym jeszcze od was usłyszeć Może podaj jakiś tytuł nie, no ja, ja będę podawał, tylko od was chcę się dowiedzieć. Po było. Po co jest infinite? Była. Trzeba nie wychodzić. No, to tyle i O, dobra. Stalej, para, coś więcej, coś więcej, bo chyba. Okay. To była to... życie? Nie? Właśnie gra, która była opytaniem, żeby. Dobra. Ja jeszcze nie grałem, ale mam w kolejce. Ja wiem, co to jest, premier... czy to To była gra, która wcześniej była modem do Half-Life'a i jest tak naprawdę <grym> tematyczną dyskusją <grym> o, tym, o, o wyborze w grach, o wolności w grach, zasadniczo o trendach w grach. Czyli, czyli do tu, y, budzimy się z typowym Half-Life'owym interfejsem w biurze, jako, jako jakiś tam y, pracownik numer 300 i 427 dajmy na to i, i on ca, ca, cały dzień, ca, całe życie swoje wciskał przyciski na klawiaturze i nagle okazuje się, że nikogo nie ma i wychodzi, wychodzi z biura i w tle, z, za uszami gracza odzywa się narrator, który czasem mówi do gracza, czasem mówi do, do, do Stanleya, do, do, do postaci i prowadzi go, że teraz Stanley przychodzi przez lewe drzwi i tak naprawdę można zrobić wszystko, można zakończyć Tę grę, nie grę w 10, znaczy w jakieś 20, około 20 sposobów z różnymi, z różnymi yy, drwinami, tak naprawdę z trendów growych, yy, za każdym razem. I, i, Teraz ja mi się podoba narrator. W tym tak. A widzimy taką... bawimy się narratorami. No, Coraz to więcej gier, coraz się eksperymentować, jak bastion, gdzie mamy narratora. Tywie, o, o, o, o, o, no. mhm. to od to od czego to w bastionie? Coraz to co więcej to co jeszcze mama ma na pewno takiego, będącego, czy będące, się po twojej na przykład, G gdzie to. jest na tak. a, a może jeśli nie o grach, to co sądzicie o bandlach Bo chyba w tym roku powstały, wcześniej nie były tak bardzo popularne jak Humble Bundle, no. jak Gala. W tym roku otworzył się w ogóle sklepik bandlowy Tak, już? pierwsza gra właśnie Gon-Hom 2.5. No nie no, no mam to dla ja po prostu... Kocham no. i nienawidzę. Bo rzeczywiście można yy, dostać za fantastyczną cenę mnóstwo no. gier. No i ta biblioteka w Steam, steamowa, tak rośnie, rośnie, rośnie, a czasu. Nie ma czasu. A czasu nie ma i znowu dochodzimy do takiego paradoksu, że mam na wiem ze 20 gier kupionych, a nigdy nie odpalonych od no, no, pół roku na efekt i, felek. I nic się, no efekt I, I nie zapowiada 20, się, żebym. 280 tam gier kupionych. No, znaczy, 20 to był taki przykład. Tak, może się licytować. Nie, nie. No, yy, to wiesz, ma większy backlog. No, <grym> Obawiam, osobę, się, obawiam się, że po prostu Czasami nawet to jest Nie wiem, nie znam tych gier, ale okazuje się, że No, no, no nie wiem, no za euro, za dolara No nie kupiłam, I może to jest i coś i fenomenalnego się, No i mam Jeszcze, jeszcze, jeszcze, pojawi pojawia jeszcze się dzisiaj mnie kusiły chyba same dwie reklamy tam. Także po Pojawia się taka sytuacja, że tych, tych bandy jest tyle I te gdy się robią takie tanie, że Przychodzi jakiś bandul pięć gier i wszystkie już mam wykład, nie, nie, albo najgorsze jest jak przychodzi aktualizacja I na przykład ci mówią, że masz dodatkowo I ja nigdy nie wiem, czy to jest ten bandul, który brałam z tym, które odpuściłam, nie wiem. Ja się przyznaję, kupuję gry niektóre dla samego fa faktu posiadania. Wiem, że wypadałoby FTL mieć. Mimo, że nigdy w niego nie zagram. Chyba wszyscy tak robią. No, ale mi się wydaje. Czy, czy dobrze byłoby mieć. Może kiedyś, może kiedyś. Tak samo e, w Fortnite Miami. Mam, nie gram, ale cieszę się, że mam. Zagrać. Musisz zagrać. <śmiech> e, ale okay. wtedy nie będzie tej świadomości, że mama nie gram. Zagra coś... Okej, okay, więc kończąc, jakby wątek tego roku, gier e, Chciałbym wszymi wobec e, oznajmić że cieszę się, że jakby w tych propozycjach, które podawaliście, które miście na Facebooku, będzie dobrze wy. E, pojawiły się Pojawiły się No dwa razy prosiłem o to No mniejsza z e, tym Pojawiło się w większości gry takie, o których rzeczywiście można trochę pogadać i produkcje niezależne e, Nie pojawił się Crisis, Nie pojawił się Nowy Rayman e, Nikt nie mówił o FIFA. To nie tu, to tam. My nie pijemy. Nie, nie, nie, my tutaj trzeźwo wszystko e, Nie pojawił się to, faj, Battlefield, e, nie było nowego Call of Duty, e, nie było Dead Island nowego niestety. Dominika się nie obudziła w tym odpowiednim momencie. No, znaczy, no bo ja mówię o Island zawsze, no I wszyscy nie, Żebyś wiedział, no to ale będzie następne pytanie. Ale coś co tutaj chyba. Ktoś jeszcze inny z Was Witema? To się przyciebie do Watka, a nie powiedzie o taraway". No mi się nie podoba. <laughs> Okej. Okay. Kończymy temat. E, w takim razie e, i przechodzimy już e, do dwóch ostatnich zagadnień, bo czas nam się powolutku kończy. Pierwsze z nich to jest coś o czym rozmawialiśmy e, rok temu, kiedy podsumowywaliśmy rok 2012 Rozmawialiśmy wtedy trochę o e, kryzysie e, mediów papierowych o grach e, I wtedy też mówiliśmy o tym w kontekście nowego pisemka, które się pojawiło, czyli pisemka LA Które do tej pory miało dwa numery e, Zadebiutował w 2012 roku pod koniec tego roku, e, natomiast w tym w roku pojawiło się nowe pisemko Gramy. Właśnie ma w rączkach e, drugi numer, numer grudniowy. E, więc pojawiło się takie pisemko, które e, podobnie jak lat, wypełnia trochę tą niszę dla e, czytelników, którzy szukają czegoś więcej niż same recenzje, same zapowiedzi, jakieś newsy. I w pisemku Gramy oprócz e, właśnie tych recenzji czy jakichś zapowiedzi możemy poczytać felietony, jakieś artykuły. E, o tematyce ambitniejszej, trochę rozwijającej problematykę kultury grania, więc oczywiście w pisemku gramy kibicujemy i stąd pytanie do Was, czy rzeczywiście taka nisza istnieje, tak? Czyli czy. Waszym zdaniem jest szansa na to, żeby takie magazyny jak LAG czy Gramy miały szansę się utrzymać, bo są tacy gracze, którzy potrzebują czegoś więcej niż recenzje. Proszę. Na. Moim zdaniem nisza istnieje, tylko moim zdaniem ten format, że do, do tworzenia takich tekstów nie sprawdzić. ja bym gramy kupił, nawet nawet szukając tego w Okazało jak się, że, że muszę podać swój adres przy zakupie wersji elektronicznej, uznałem, że to może nie, tak? I, i, I po prostu dla, dla mnie to jest świetna forma na, nie wiem, w, w, właśnie moje ulubione blogie o grach, krytyczne, tak? Kry, krytyka na, na YouTubie, czy nawet, nie wiem, jakby było coś w App Store takiego, że, gdzie, gdzie, gdzie mógłbym chciał żeby, żeby, żeby to, to nie był tylko Edge, tylko ty, jeszcze coś, coś innego, to wszystko, no to super, ale wydaje mi się, że o ile um, taka papierowa. Formuła, jeśli chodzi o, yy, o szczególnie, że, że, że, że, że jak patrzę nawet na samą układkę tego pisma Na rzeczy typu hit, i tak dalej, jakieś to, takie To wygląda jak kolejne pisemko konsolowe, Mainstream. ma, ma, ma, ma, mainstreamowe Na przykład bardziej, yy, jak, jakbym czegoś takiego szukał w sklepie Szukałbym czegoś, co wygląda na przykład jak film pro tak? Albo, albo coś, coś, coś, coś takiego, co, co rzeczywiście pokazuje na nawet samym swoim wyglądem, no i też ceną, tak. niestety, tak, że, że jest czymś takim w miarę poważniejszym. To znaczy, myślę, że to taki, nie wiem, bardziej kwartalnik filmowy niż kino. Tak? No, tak, czy... tak, Powiedzmy, tak, że tak. na przykład, no nie wiem, w zeszłym roku o tej porze wszyscy chyba e, wtedy na Akademiku e, kibicowali labowi tak. I nawet pamiętam, że właśnie. Grupowo byliśmy zachwyceni, tak, byliśmy zachwyceni, że jest taki magazyn. Tak, kiedy w ogóle ten, ten numer się wyprzedał, pierwszy, w ogóle naprawdę był jakiś taki mega fajny no, programat, bo nie kupiliśmy. E, i, I wtedy wszyscy zgodnie orzekliśmy, że jest potrzebne takie pismo No i okazało się, że lag nie wypalił, właściwie chyba już można to powiedzieć Bo dwa numery, no nie wiem, no zainteresowanie jest, a magazynu nie ma I wydaje mi się, że gramy to jest właśnie to pomiędzy tym lagiem, który jest chyba aż, no nie wiem aż, chcemy, aż zbyt, tak, aż zbyt niszowy, aż zbyt, no nie, ja nie wiem jak to określić, po prostu chyba za bardzo się stara i po prostu nie może się ukazać A tym popularnym zwykłym CD action na przykład No i fakt, że okładka wygląda jak wygląda ale myślę, że no nie wiem, jeżeli się już to pismo weźmie do ręki, przekartkuje, no to widać te różnice. Widać, że to jest coś bardziej ambitnego, a jednocześnie dalej coś, co może do, do każdego gracza dotrzeć, no moim zdaniem. W no, internetu gazeta, która, czy czasopismo, które tylko daje recenzje i newsy, nie ma racji bytu. Takie czasopismo sprzedają się publicystyką, celetonami. Ja szukam czegoś więcej, chcę poczytać konstruktywną krytykę, nie tylko o danej grze, ale o branży jako całej. Bo newsy to mam na bieżąco aktualizowane w ciągu pół godziny na NeoGafie czy na portalach, na portalach, tak? Ale publicystyki już tak łatwo tak dobre nie dostanę. Dlatego kpicuję jak najbardziej mogę. I to samo z też. Że to właściwie dla mnie w tym dział recenzja nie ma najmniejszego sensu od tego No tym bardziej, że też o tym, o czym rozmawialiśmy na początku spotkania, czyli Let's walkthrough, kiedy już jakby nie ma takiej konieczności czytania recenzji tak? e, zresztą jedno z wystąpień e, na Gra Akademii e, Adam mówił o tym, że on nie czyta innych recenzji, bo go nie interesuje właśnie woli ja coś sobie sam już przejść i wyrobić sobie zdanie i wydaje mi się, że e, te recenzje papierowe nie, nie mają już takiego dużego sensu, bo, że rzeczywiście jest to jakieś duże mainstreamowe pismo które ma już wypracowaną e, pozycję na rynku nie, ja jak się nie wiem, czym gdyby zrezygnowało z zapowiedzi recenzji, to się okaże, że tam nie ma nic w tym piśmie. Tak, szczerze, tak? Więc no, tym co by mówię, tam one zostało? One no, trzyma, tak, ono musi się tego życie. trzymać. Nie ma... No tak, ale... No, to też panom grupę odbiorców, którzy oczekują, piesz że może Dokładnie. Tak, oczekujemy oceny. Nie czytamy recenzji, tylko patrzymy, jaką ocenę dostaną A Assassin's Creed 9, dobra, Jest metacritic, tak? A nie? To też tak naprawdę nie działa. tak samo działa jak recenzje czy jeszcze jedno coś, to e, mnie się wydaje w przypadku tych pism drukowanych To jest jedna zaleta, której jakby w, w przypadku medium jakim jest internet nie ma e, w, Oczywiście jeżeli mówimy o publicystyce, o felietonach, o artykułach, o, o czymś co nie jest recenzją czy zapowiedzią Mamy przynajmniej świadomość, że ktoś, kto dopuścił to do druku, wcześniej to przeczytał Wyrobił sobie jakieś... No dobra, może jestem trochę naiwny, ale wydaje mi się, że e, no, w przypadku takich pis jak e, czy gramy, ktoś rzeczywiście sprawuje nad tym pieczę i ja nie wiem, to nie jest jakiś amatorski portal internetowy, który tworzy właśnie osoby, które no mają takie pojęcie o grach, jakie mają i, i nie zawsze to wychodzi dobrze. Natomiast tutaj momentowyś my powiedziałem, że już ktoś to sprawdził, ktoś to odsiał, że nie jest to jakby zbiór przypadkowych tekstów. Nie wiem, czy macie podobne wrażenie, czy raczej nie? Jak najbardziej, jakość, a nie ilość. Ja nie to, że tylko teksty internetowe na Polygonie, nie informacjatycznie, wyłącznie z redaktorów. Ja absolutnie nie widzę różnicy. To jest na werczu na Polygonie, tak. na wielu innych blogach jest w tej, w tej samej jakości tak naprawdę. Ale dlaczego? Bo szybko. Trzeba jak najszybciej. Ale właśnie, my, my, my nie mówimy o poligamii. Nie mówimy o stronie, która jeżeli wrzuci newsa no. 5 minut za późno, to, to już, się już, już jest przegrana. My mówimy o gościach, którzy, którzy na, na przykład puszczają jeden update, na na swoim blogu na miesiąc albo na dwa miesiące Ale i ten update masz na przykład nie wiem 20 stron aż 4, jak, jak i, jak, i, jak wydrukujesz, masz pełno schematów, pełno screenów z za, zaznaczeniem czegoś, my mówimy o czymś takim i to są naprawdę. Rzeczy, które są na poziomie i sądzę, że to jest poziom, na który nawet nie poważyłyby się takie pisma, bo zabrakłoby im stron Total Beskiet na przykład, no, nie wiem czy no, kojarzycie, no, tak, to, jest to jest naprawdę sprawdzony Mainstream tak No cóż, no to by było trochę utopijne, gdyby no w magazynach drukowanych były takie artykuły po 20 parę stronach no nic, w każdym razie wydaje mi się, że warto kibicować tego typu inicjatywą, bo są one potrzebne. E, chociażby świadomość tego, że ktoś, kto e, będzie w kiosku i sięgnie po taki magazyn, będzie miał okazję spotkać się z czymś innym niż jest tylko w mainstreamie. E, dobra, więc kończąc, e, ostatnie... A jeszcze jedno słowko czy mogę. E, czytamy gazety, czytamy magazyny, słucha, e, oglądamy YouTube'a, ale czy ktoś z Was tylko podcastów groby? Nie. Nie. No, to jest nagranie no, na nie nie Ale ciekawie, no, z jest podcastem jako takim. Bo to jest nag nagranie, to jest... To jest tutaj, sami tak? siebie nie będziemy słuchać. No liczymy, że ktoś inny nas słucha. Tak, ale podcasty to jest I świetna sprawa. sprawa. Jest kilka, mogę później polecić, parę dobrych podcastów, gdzie naprawdę osoby, które znają się na branży, znają się na tym co mówią i mówią w dobry sposób, co też jest ważne. Po polsku. Po polsku. Tak. E, przekazują ciekawe informacje w ciekawy sposób. Jeśli musicie i, daleko jechać, czy na autobusie się nudzicie czy Jaki idziecie audio chodnikiem to można <grafy> posłuchać bardzo, bardzo miło ja już tak robię od dwóch lat i jestem zadowolony dawno nie muzyki w komórce słucham mnie w Ok, więc ostatni temat to jest Wasze oczekiwania na przyszły rok 2014 i może na początku ja naprawdę oczekuję tych premier z racji tego, że znowu wydaje mi się, będziemy mieli taki mocny polski rok, o ile nic się nie opóźni, się nie zmieni, bo w planach wydawniczych mamy Hellraid, mamy Wiedźmina Trójkę, mamy Dying Light. Lance of Fallen, więc... Lords of Fallen? Lord, Lord Lords of, of fallen. fallen. A ta moja dysgrafia. E, Lords of Fallen, więc... E, wydaje mi się, że to będzie kolejny mocny polski rok. E, taki... Szkoda jeszcze, że cyberpunk się nie zmieści. Chociaż zobaczymy może. E, no, nie. E, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc ja naprawdę oczekuję tych, zwłaszcza polskich premier. E, a jak waszym zdaniem? Czego wy oczekujecie? No, no już mnie tutaj Piotr Kubieg, Dying Light. To ja po prostu nie mogę się doczekać poza tym jeszcze czekam na Until Dawn to nie jest jakaś super ambitna gra tak podejrzewam, ale myślę, że będzie miała e... może będzie taką rozrywką właściwie na taki jeden horrorowy wieczór i miała mieć premierę w grudniu w tym roku, ale niestety jej nie będzie i nie wiem, boję się bo gdzieś jakieś takie pogłoski chodzą, że w ogóle ten projekt został zawieszony, ale mam nadzieję, że jednak Until Dawn w światło nomen fenomen świt później. także no nie wiem. Zauważyliście polskie akcenty czy też oglądał rozdanie nagród w VG, X już? Ja odkładłem po godzinie, ale to są Tak, ja no niestety mam... nie była już taka forma jak, jak tam co roku, ale polskie akcenty mieliśmy silne. Właśnie z długą prezentacją Dying Light, tak, było. z premierą trailera, z premierą gameplayu z Wiedźmi na mhm. regulatorzy IGN-u, no, czyli jednego z największych serwisów internetowych poświęconych grami też stwierdzili, że jest bardzo silny polski game dev z grami tak jak Dying Light, z grami tak jak Wiedźmin, z grami tak jak e czym jeszcze mówiliśmy? O Lords of the Pole tak. Na pewno jest jeszcze więcej Tak, to są takie trzy chyba naj... Tak, czyli tylko polec Vanishing of the... Vanishing of Itha Carter W przyszłym ma Tak, tak No to to jest kolejna tak. gra tak. Shadow Warrior, to już wyszło Ludzie nie wiedzą, że jest polskie, a jest świetne no jest sporo takich. Na coś jeszcze czekacie? Konkretnego? Oj, długo by wymieniać. Eee... Dawaj! Wybody z Gunturaczu. Na te wszystkie gry, które zostały wycofane Co? W na z premiery. Wybody z Tak. Eee... No od gry reszty. Aha. The Chinese War. Gra, która ostatnio podobno przeszła wielką zmianę. To znaczy, nie ma już tego ograniczenia do godziny gameplayu. Tak, to też było podstawowym hukiem. Te gry zostały z niej wyrzucone. Jestem ciekaw, co, co, co z niej wycisną są zresztą. Tak, na ten przykład takie nie gry, tylko opowieści. Ta. Jest, tak, prawda? Ja czekam na te premiery, które miały być z premierą e, sprzętu, ale zostały przesunięte. Tak, jak Watch Dogs. No i no bo. E, ja, E, tak jak DriveClub, mimo że nie jestem fanem ścigałek, ale pan mnie nie tak na swoim wyglądem Czekam na Infamous Second Son i to będzie pierwsza gra, gra, w którą kupię PlayStation 4, bo na razie nic mnie do tego nie skłania e, Żadne odgrzewane kotlety, tak jak Assassin's Creed 4 Czy średnio udany KingZone nie ciągnie mnie, żeby wydać 2700 zł, bo już takie ceny widziałem, na, na konsolę e, Tak moją drogą to też jest, no wiem, że prawa rynku, ale na Allegro ludzie wykorzystują brak konsol i są horrendalne ceny. No i też nieświadomość wydaje mi się No ja się też dziwię, dlaczego na przykład niektórzy się na to nabróć, tak? W momencie, tak, kiedy nie ma jakichś ciekawych gier, w momencie, kiedy wiadomo, że można chwilę poczekać, żeby te swoje, to Kto swoje... co. bogatemu temu zabronić. Nie no spoko, ja tylko mówię, że to po prostu to podnosi ceny, tak? Utrzymuje te ceny na takim poziomie no. Ale chyba Infamous, zaśrednio sam, to jest ten gra, na który najbardziej czekam. Poza na Oculus Rift'a, konsumencką wersję przede wszystkim, bo te wkity naprawdę robią wrażenie tylko mamy, mamy dwie skóki, tak? Więc generalnie robi to wrażenie, naprawdę. Ale jeżeli zostanie to naprawdę na to z position tracking, to, to jest coś co może narobić w I okay, Generalnie czyli już mamy jakieś proste gier prosty sprzętu, coś tak. jeszcze? G, ja to może ja dwa w wymienię Pierwszy to wiadomo, Mega Gear Solid 5 jestem w tej serii, więc... A nie Grand Zero jeszcze? Gran, tak, tak, tylko Grand Zero to jest jakby taki proleg A ja właśnie bardzo czekam na to. Jest a druga gra to jest y, horror od Sirzego Mikami'ego, czyli ED Evil Weekly. Okay, okay, też tak. ja jak widziałem to screeny, to bo w, to w zasadzie to go, to nie wiem, to jakiś Fragment to gameplay to kiedyś został wrzucony, a generalnie z screenami Chodziło tak. o że tak, tak, tak, jest niewiele o niej mówione, no ale jak widzę ten klimat, to też właśnie. Obrót do horrorów, Tak, tak, tak właśnie. Nie, tej, tej klasyki waszej. Całym sercem kibicuję w z Z mam Dark Souls 2, zdecydowanie najbardziej, mm. jeżeli chodzi o grę, jeszcze. jednym jestem wielkim fanem, a tak kopie na PC, na Xboxa, na MS, cyfrową. Na co się da? Demon Songsów też, więc. Wersja japońska, wersja europejska, Mam tak, tak. <laughs> Dark Souls 2 zapowiada się. Właśnie, chciałem powiedzieć, że zapowiada się świetnie, ale każdy materiał powoduje, się bardzo boję, jak ta gra wyjdzie, bo Dark Souls już. Demon Souls podobało mi się bardziej, i Dark Souls był trochę uproszczony, trochę bardziej mainstreamowe, ale w jest trochę lepsze niż Demon Souls. I teraz są się jeszcze, jeszcze dalej w tych troszeczkę uproszczeniach. Ja wierzę, że to będzie świetna gra. Zobaczymy, czy ona będzie tak samo kultowa, jak w poprzedniej części. Jeszcze jakieś typy? Czekaj na Watch Dogs? Nie. Yeah. Nie? Ty ja o sobie to, by się zgłosiły. <grym> ja może jeszcze wejdę, tak jak już bardziej przejdę do marzeń i powiem oczywiście Half-Life 3 <grym> O, kto na to nie czeka? Ja bym <grym> chciała ostatnio tak sobie <grym> właśnie myślałem, że w uwagę, że wers ostatnio zapowiedziało spinboxa, z teamboxem, zapowiedzieli swój własny system i swojego pada, to może to już jest taka przymiatka, to bo... dałoby jak sprzywiła do dalszego No, przydałoby się, który by ten system sprzedawał? Właśnie, jeśli to będzie na Steam OSa, bo patrzcie, nie będzie to tak. na Steam OS. Czyli, tak. tak. czyli mówią, czyli potwierdzony. Mówią, jeżeli mówili trzy razy, to już na pewno. Swoją nocy pad, konsola i system sprzed <głosavinimas> rzeczy. Mhm. Dobra, więc z tym optymistycznym akcentem w oczekiwaniu na Half-Life'a 3 kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim pięknie za udział w dyskusji. rok też będziemy e czekać na half life 3, <głos> za dwa lata <głos> też. Moi tam. E, zapraszamy na Facebooka Zapraszamy na naszą stronę i na forum e, Tam możecie jeszcze się z nami podzielić Jakimiś swoimi oczekiwaniami, obawami e, Czy też spostrzeżeniami na temat tego roku Gra Akademik wróci już w 2014 roku Jeszcze nie wiemy kiedy dokładnie I w jakiej formule Ale zobaczymy się na pewno za jakiś czas Więc śledźcie nasze jakieś tam kanały informacyjne Więc do zobaczenia, dzięki jeszcze raz Wesołych Świąt, Wesołych świąt. Tak, szczęśliwego nowego roku, przegranego w dobre gry. E... Nie, wierąc, wierzę, myślę, że do Wielkanocy się jakoś ogarniemy i się spotkamy, więc do zobaczenia. Trzymajcie kciuki za nas.